Anton Czechow. Długi język. Natalia Michajłowna, młoda kobietka, która rano przyjechała z Jałty, jadła obiad i bez przerwy trajkocząc opowiadała mężowi o urokach Krymu. Mąż rozradowany spoglądał z rozczuleniem na jej zachwyconą twarz i od czasu do czasu zadawał pytania. Ale powiadają, że życie tam jest bardzo drogie, pytał między innymi. Jak ci powiedzieć? Według mnie przesadzają co do drożyzny. Nie taki diabeł czarny, jak go malują. Ja na przykład miałam z Julią Piotrowną bardzo wygodny i przyzwoity pokój za 20 rubli na dobę. Wszystko, mój drogi, zależy od tego, jakie się życie prowadzi. Rozumie się, jeśli ci się zechce pojechać w góry, na przykład na Ipetri. Wziąć przewodnika, konia, no, wtedy naturalnie drogo. Strasznie drogo. Ale jakie tam góry, Wasia? Wyobraź sobie. Wysokie, wysokie, tysiąc razy wyższe od kościoła. A w górach mgła, mgła, mgła. W dole kamienie, kamienie, kamienie i pinie, aż strach wspomnieć. — A propos, czytałem tu podczas twojej nieobecności w jakimś piśmie o tamtejszych przewodnikach Tatarach. — Co za świństwo! Czy rzeczywiście to jacyś szczególni ludzie? Natalia Michajłowna zrobiła pogardliwy grymas i przecząco kiwnęła głową. — Zwykli Tatarzy nic szczególnego, powiedziała. Zresztą widziałam ich z daleka przypadkowo. Pokazywali mi ich, ale nie zwróciłam uwagi. Zawsze, mój kochaneczku, czułam uprzedzenie do tych wszystkich Czerkiesów, Greków, Maurów. M -m -m mówią, że to są straszne lowe lasy. Być może. Bywają takie bezwstydne, które... Natalia Michajłowna nagle drgnęła, jak gdyby przypomniała sobie coś strasznego. Z pół minuty patrzyła na męża wylęknionymi oczyma i powiedziała, rozwlekając każde słowo. Powiem ci, Wasia... Jakie są niemoralne. Ach, jakie niemoralne. Nie tylko proste kobiety albo ze średniego stanu, ale i te nadęte arystokratki. Wprost okropności, oczom własnym nie wierzyłam. Do śmierci nie zapomnę. Czyż można się zapominać do tego stopnia, żeby... Ach, Wasia, nawet mówić nie chcę. No weźmy na przykład moją towarzyszkę, Julię Pietrownę. No taki dobry mąż, dwoje dzieci, należy do dobrego towarzystwa. udaje zawsze świętą i nagle wyobraź sobie... Tylko, mój drogi, rozumie się to między nami. Daj słowo honoru, że nikomu nie powiesz. Co znowu? Mam ma się rozumieć, że nie powiem. Słowo honoru? Pamiętaj, ja ci wierzę. Kobietka położyła widelec, nadała swej twarzy tajemniczy wyraz i zaczęła szeptem. Wyobraź sobie taką rzecz. Pojechała ta Julia Michajłowna w góry. Była piękna pogoda. Ona jedzie ze swoim przewodnikiem pierwsza, ja z tyłu za nimi. Ujechaliśmy ze trzy, cztery wiorsty, gdy nagle wyobraź sobie, Julia wydaje okrzyk i łapie się za piersi. Jej tatarzyn chwyta ją kibić, gdyż wypadłaby z siodła. Ja ze swoim przewodnikiem zbliżam się do niej. Co takiego? Co się stało? Och, krzyczy, umieram. Niedobrze mi. Nie mogę dalej jechać. Wyobraź sobie mój przestrach. Zatem wracajmy, powiadam, do domu. Nie, mówi, nie mogę wracać. Jeżeli zrobię jeszcze jeden krok, to umrę z bólu. Mam spazmy. I prosi i błaga mnie i mego Sulejmana, żebyśmy wrócili do miasta i przywieźli jej kropli, które jej pomagają. Poczekaj... — Nic cię nie rozumiem — wybełkotał mąż, drapiąc się w czoło. — przedtem powiedziałaś, żeś widziała Tatarów tylko z daleka, a teraz opowiadasz o jakimś tam Sulejmanie. — Ty znowu czepiasz się słów — zmarszczyła się pani Ani trochę niezmieszana. — Nie znoszę podejrzliwości, nie znoszę, to jest głupie, głupie. — Ja się nie czepiam, ale po co mówić nieprawdę? Jeździłaś na wycieczki z Tatarami, no to niech sobie będzie. Bóg z tobą, ale po co kręcić? Hm, no to dziwak, oburzyła się pani. Jest zazdrosny o Sulejmana. Wyobrażam sobie, jakbyś ty pojechał w góry bez przewodnika. No wyobrażam sobie. Jeśli nie znasz, nie rozumiesz tamtejszego życia, to lepiej nic nie mów. Nie mów, nic nie mów. Bez przewodnika tam kroku nie można zrobić. No, rozumie się. Proszę bardzo, bez tych głupich uśmieszków. Nie jestem jakaś tam Julia. Ja jej nie bronię, ale ja nie udaję przynajmniej świętoszka i nie zapomniałam się jeszcze do tego stopnia. U mnie Sulejman nie wykraczał poza granice. Nie. Mametku cały czas przesiadywał u Julii, a u mnie, gdy tylko jedenasta wybiła, zaraz Sulejmanie, marsz, idź sobie. I mój głupi tatarzyna odchodzi. Ja, mój drogi, trzymałam go w karbach. Jak tylko zacznie gderać co do pieniędzy albo czegokolwiek, ja w tej chwili... Co? Co? To zaraz mu dusza w pięty ucieka. <śmiech> o, oczy uważasz, Wasia, czarne jak węgiel, mordeczka tatarska, taka głupia, śmieszna. Ja go tak trzymałam. Tak! Wyobrażam sobie, mruknął mąż, kręcąc kulki z chleba. Głupi, Wasia. Ja przecież wiem, jakie ty masz myśli. Wiem, co ty myślisz, ale zapewniam cię, że on nawet podczas spacerów pozostawał u mnie w granicach. Jedziemy na przykład w góry albo do wodospadu, ja mu zawsze mówię: Sulejmanie, jechać z tyłu. I zawsze jechał z tyłu, biedaczek, nawet podczas. W najapetyczniejszych miejscach zawsze mu mówiłam: jednak nie powinieneś zapominać, żeś ty tylko tatarzyn, a ja żona radcy stanu. <laughs> Pani zaśmiała się, potem prędko się obejrzała i zrobiwszy wystraszoną minę, zaczęła szeptać. Ale Julia! Ach, ta Julia! Rozumiem wszystko, Wasia. Dlaczego nie zabawić się, nie odpocząć po pustce światowego życia? Wszystko to wolno. Baw się. Nikt cię nie potępi. Ale brać to poważnie? Urządzać sceny? Nie. Mów, co chcesz. A ja tego nie rozumiem. Wyobraź sobie, ona była zazdrosna. Czy to nie głupie? Raz przychodzi do niej mametku, jej feblik. Nie było jej w domu, no zaprosiłem go do siebie. Zawiązała się rozmowa, to i owo. Oni, wiesz, są okropnie zabawni. Niepostrzeżenie tak spędziliśmy wieczór. Nagle wpada Julia. Rzuca się na mnie, na mametkuła. Urządza nam scenę. Pfuj. Ja tego nie rozumiem. Wasia. Wasia chrząknął. Nachmurzył się i zaczął chodzić po pokoju. Wesołoście tam spędzały czas. Nie ma co mówić, mruknął uśmiechając się z odrazą. No jakie to jest głupie, obraziła się Natalia Michajłowna. Ja wiem, o czym ty myślisz. Ty zawsze masz takie brzydkie myśli. Nie będę ci już nic opowiadała. Nie będę. Kobieta wydeła wargi i umilkła.